Cześć, jestem Krzyszman, na to czego ozywacie, to jest podcast wakacyjny, jedyny polski podcast, który nadaje pełną parą wakacje. No może pełną parą to nie jest za dobre określenie, bo miał odcinek być wczoraj, niestety przepad w ciemnościach. Chociaż był nagrany o 12, nawet całkiem niezły, znaczy nie, nawet całkiem niezły, hmm. Bo dup, sęk y, w tym był, że wstałem yy, o 12, no i cały dzień miałem przedupiony, później jeszcze na takim jednym projekcie, na projekcie, takie powstało w robieniu se co ja i coś. Nie będę wam tu mówił, bo to jest podcast wakacyjny. Yy, nawet i ten, no to mnie taka jedna zgnoiła. I przeżyłem nie wiem jak to nazwać załamy, załamanie. Załamanie nerwowe, nie, to nie było załamanie nerwowe, tylko się. Zgnoili mnie, no i ja się ja temu uległem, bo zwykle jeśli ktoś mnie zgnaja, to ja mam to gdzieś, bo wyznaję zasadę Hetchfielda. Jeśli ktoś cię krytykuje za coś, co robisz miej to w dupie i rób to dalej. Tak. Dobrze. Yy, dzisiaj będzie odcinek lekko podsumowujący. Lekko podsumowujący właściwie, bo tak się to powinno mówić. A, a co będę podsumował, podsumowywał, podsumowywał, co będę, będę podsumowywał cały pierwszy miesiąc działalności mojej podcasterskiej, bo już jestem podcasterem, mam 10 odcinków, to oznacza, że jestem podcasterem i możecie mi naskoczyć, hahaha. Ha, ha. nie no, yy, nie możecie mi naskoczyć, bo ja się bardzo liczę ze słuchaczami, bo dla mnie słuchacze są bardzo ważni, dla mnie są słuchacze bardzo ważni, yy, tak, yy, no, to, jeszcze wspomnę, że powiedzieli o mnie w podcastofonie, może kilka razy, ja słyszałem się tylko w jednym. No hm, to było w powiedzmy 30 tygodniu, czyli najnowszym. No i. Ja zawsze teraz będę przerznał się przez kilka odcinków, czy tam coś do mnie powiedzieli wcześniej. No i zawsze jak tego słucham, znaczy teraz zacznę słuchać, to mam takie serce takie byk No bo. Mogą coś powiedzieć źle o moim podcaście, chociaż i tak bym miał to w dupie, nie no, jeśli to są panowie z podcastofonu, oni się raczej znają, to, to pewnie bym poprawił, yy, ale no, nie fajnie było, że coś by źle powiedzieli, powiedzmy, że w, na, w tym odcinku, w tym coś o mnie powiedzieli, powie, powiedzieli, że mam podcast i tylko, że w tym odcinku yy, Krzyszmen yy, się obawia, czy pan Robert mi nic nie zrobi, wiecie, mówili o fiucie, w tym odcinku o fiucie, ale już pan, co tam był, yy, no ja nie wiem, jaki tam byli, przepraszam z góry, yy, no i przepraszam panowie z góry, yy, was, yy, bo nie wiem kto tam ten, bo podcastofonu się przyznam, nie słuchałem, lecz zaczynam, lecz zaczynam, czy jeden odcinek słuchałem i to jeszcze nie wiem który, to było chyba nawet przed moją działalnością, nie, jeszcze, już po, już jak zaczynałem, już jak zaczynałem. No i co tam, proszę mnie nie bić, ale no bo pan, hmm. hmm, hmm, hmm. Wiem, że jeden pan w tym odcinku sobie poszedł później, a to mi pan gadał dalej, ale, ale, ale, ale, ale mi się komputer zresetował, no i już mi się nie chciało tego później słuchać. Bo, bo, bo, bo, bo. No bo, ko no bo tam ja mam coś z komputerem, nie wiem czy wiecie, czy tam nie wiecie, coś tam. No. Ale panowie mnie powiedzieli, że nie, o tak katalogu tam było, o live'ie nic nie było. Nie było, że przeszedłem na to, live też i o future też nic nie było. Jak to w tak komentarze jest o live i future było, coś się live i future Albo nie było tu patrzę i nie ma komentarza, chociaż tak to jest idiotycznie, jak ja tak gadam o czymś tam, bo wy nie wiecie o czym ja gadam, a ja gadam tak jakbyście wiedzieli o czym gadam, <gadam> I teraz też nie wiecie o czym gadam. Dobrze, no tak jest coś, no poczekajcie, muszę coś zrobić i to robię na antenie, bo mi się nie chce perfidnie włączać, no jest jeden komentarz. Nie, to jeden komentarz, no jest. Dobra, później to załatwię, albo nie załatwię tego w ogóle. A, po co mi to? Po co mi komentarz który mówi, tym to mówi, że. A nie, to nie, to nie wiem o czym jest ten komentarz. Nie wiem, muszę go przeczytać albo. albo nie było ją doszedł. A nie, przecież ja ten komentarz pisałem jeszcze sobie. Przy stronie musiałem poprzepisywać komentarze. Przecież tak? Komentarze? Nie wierzę. Zaraz mnie kłamie coś. Dobra, bez rozpraszania się, bo odcinek będzie kijowy. 5 minut, mówię o niczym, dobrze, dzisiejszy odcinek będzie, że tak powiem podsumowywując, o czym już mówiłem, to może zacznę podsumowywanie. podsumowywowanie, Podsumy... o, zacznę, teraz. A, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest sprawa, ja was gorąco i to bardzo przepraszam was, że jest tak cicho podczas wakacyjny, bo jeśli ja wzmocnię to, ten, ten dźwięk, trochę no to mi słowa będzie zjadać niestety. Chyba, że tak będę mówił, ale to jest znowu nie ma komfortu wtedy dla mnie. Chyba dla was też. No, więc zostanie tak jak jest. Albo mogę sobie, o tak, tak najbardziej mogę. Tak. Jest jakaś poprawa różnica? Jest. No leciutka jest, leciutka jest, niech będzie znowu leciutka. To tak, mam, podsumowyw pod mam podsumowywać, tak? Zresztą ja mam w tym trudności, jak to wcale nie jest to trudne słowo. Ja tu mam taką kartkę podsumowywacza. Dobra, z głowy muszę podsumowy pod no podsumowywać. <grych> yy, dobra, yy, więc tak, jak przebieg pierwszy tydzień, każdy chyba wie pierwszy tydzień pierwszy tydzień podcastu to jest 25 czerwca zaczął się odcinkiem kolorowym Start w którym to ja mówiłem y, o tym, o czym będzie ten podcast y, była pierwsza wersja, ona była zwalona, bo za mocno ten wzmocniłem, no i tam było ten... Y, zacząłem y, mówić tam, wpisać o wakacjach, bo było w opisie do podcastu, było aż 5 komentarzy, 5 komentarzy, czy cztery właściwie, bo jak później się wypowiedział yy, o tym, że no, że tam, yy, co? Ktoś tam powiedział jak jeszcze, o tej stronie chyba zdaje się, yy, no tam jeszcze był tak drugi raz się Bajdziad wypowiedział yy, wcześniej na tym na Blogspocie napisał się zapisał się jako Tapir ale Bajdziad powiedział, że hmm, że Tapir to ma takie konto na, na tym na Blogspocie czy w Googleach, no i tak go zalogowało więc ja tu przy wypełnianiu komentarzy bo nie jestem znowu taki fajny, do w tym w przemieszczaniu czegoś tam, w ogóle w internecie to ja tam wiecie, umiem coś tam zrobić, ale nic właściwie to jest yy, no tak yy. no i tam nie mogę nic, nie umiem nic naprawdę zrobić cholera, dzisiaj też jakiś dzień do dupy jest ja chociaż wcześniej wstałem wcześniej wstałem, wcześniej wstałem, o ósmej wstałem pewnie wstałem o siódmej zamknąć za mamą drzwi jak szła do pracy ale później zasnąłem i obudził mnie Sabaton, 421. Dobrze, następnym odcinkiem było co można robić w wakacje, odcinek, taki średnio udany, ale ale niech będzie, jeden z lepszych, nie, to nie był jeden z lepszych, to było, hmm. e, to, e, tak, <śmiech> co tam było, jaskinia głupoty, była, było odcinek od Piemaryni, Jeden z tych odcinków. I tak, jak podsumujemy czerwiec? Czerwiec to był tydzień moich pierwszych, pod, pierwszych odcinków, więc najlepsze one nie były. Chociaż najgorsze w moim odczuciu też. Myślałem, że gorzej będzie. Niektórym osobom to się podoba, te, co podobają się te odcinki. I w, i w tym odcinku dostałem rekomendację od Martina Lechowicza. Bo nie wiem czy niektórzy wiecie, wy, ale to właśnie ja nagrywałem dzięki Martinowi Lechowiczowi, który powiedział mi kiedyś, że ja bym mógł podcasty nagrywa, nagrywać. I poszedłem za jego tym jak powiedział mi, że powiedział mi nawet, że głos mój nie jest przeszkodą, więc jak Martin mówi, że mój głos nie jest moją przeszkodą, no to... czemu by nie? No i właśnie dzięki Martinowi sobie nagrywam i Martin mi dał kilka rad, żeby tam ściszyć coś tam, tam sobie zmienić coś tam, no i ja to właściwie ja go posłuchałem, bo ja mu w sprawach polsko ufam bezgranicznie. Dobrze, następny odcink, następnym odcinkiem jest już odcinkiem z, lipc, odcinkiem, odcinkiem z lipca. To jest odcinek gitarowy, chyba jeden z lepszych odcinków w moim odczuciu. Jest to odcinek o gitarach po prostu. Yy, z tego co zrozumiałem, to Baylidziad chyba nawet czegoś tam nauczył z niego. Znaczy w sensie, że po przesłuchaniu odcinka gitarowego może z, z pomocą rysunka byłby w stanie odróżnić gitarę klasyczną od akustycznej. No, ja się cieszę, że tak, gadanie niewyspanego idioty to był odcinek o dupie marynie, gadanie o dupie marynie i ciąg dalszy, był też słońce, wódka i kratka, tutaj się pojawiła historia spalonego słońcem człowieka, yy, historia wódki, znaczy tam 10 zastosowań wódki i kratce, która dała zwycięstwo komprawskiemu wyjścić z Zakopanego, to był odcinek, w którym mówiłem, to mnie spotkało, w dawałem wam przekaz, że już dotarłem tam cały do Zakopanego, jest nowy cały, cały. Y i później jest odcinek bez nazwy, to nie ma nic wspólnego z podcastem bez nazwy, y no i tam relacjonujemy nowy mikrofon i pobyt w Zakopanemu. Y później był odcinek o Wikipedii i RSS, które, hmm by był, no nie wiem jaki, nie wiem, czy tam coś było fajnego, czy nie było fajnego coś, bo szczerze mówiąc go nie słuchałem, ja nie słucham swoich odcinków. bo później stwierdzę, że jest do dupy i tego nie tam. Później był odcinek z podcastofonu, o live, katalogu i Fucie. Yy, no, um, mówię, co, mówię coś o nowym pomyśle, o live, Teraz omawiam dopiero odcinki, później Wam powiem jeszcze moje sukcesy, czy coś takiego. Yy, powiedziałem o live, o katalogu, w którym się znalazłem, w katalogu polskich podcastów się znalazłem, albo teraz Wam od razu powiem z kopyta. Wpadłem na pomysł żeby był live, żeby był live, czyli na żywo, na żywo audycja, czasami kiedy mi się tam będzie chciało, kiedy mi się będzie chciało. Yy, że dodało mnie do, do... Dodano mnie, nie, bo tak, dodali, to jest tak brzydko, tak bez szacunku. Dodano mnie do katalogu polskich podcastów i o fiutach, fiutach, tak, fiutach. Był też trochę dziwny blues. Odcinek o... Hm, o warsztatach bluesowych, gdzie po, po prostu napisałem tak trochę inaczej, bo się nie pisze po prostu razem. Tak i nie wiem czemu to się nazywa trochę dziwny blues, lipiec był udany pod względem podcastingu moim zdaniem fajny miesiąc, tak, podobał mi się teraz przejdźmy może do sierpnia a w lipcu odcinków mamy tylko dwa i zacytując, pierwszy odcinek to jest cytując słowa piosenki tytułowej z albumu, który recenzuje. It's a Vile Vision Vision, to jest Vile Vision Vision y to jest odcinek, który, który opisuję po prostu hmm, album, który sobie kupiłem, album od AC Drinkers, File VISION. Vision. No, nie ma żadnych próbek dźwiękowych, jeśli byście chcieli. Niestety. Ale drugi odcinek to nie jest odcinek nawet, to jest przeprowadzka. Tutaj mówię. Hmm, o czym mówię w przeprowadzce? A w przeprowadzce. Mówię o tym, że, że, że, że się przeprowadza na wakacyjny dot.cc, dot na którym prawdopodobnie jesteś teraz, bo tego odcinka nie ma na blok w nie będzie go na blok w pocie. I tak, dobrze, skończyliśmy już ten. Moje sukcesy? Zrobiłem się drugiej, drugiej fajnej strony na ten, na COCC dzięki Matiko. Matiko, dzięki Ci stary. Dzięki Tobie mam czat, dzięki Tobie mam live w nowej formie o live w nowej formie też będzie teraz. Yy, tak, fajna strona, tutaj macie, o jeszcze raz was o tym poprowadzę, bo cię trochę podmieniało, ale teraz już mniej więcej wiemy z Matiko jak to będzie wyglądało i jak będzie to i jak. Yy, więc tak, tutaj macie w panelu pobocznym, patrzcie teraz na panel poboczny, yy, jest takie coś, szukaj, możecie się sobie szukać, piszecie na przykład, dupa, nie dup, nie dup, nie dup, nie, dup. nie ma żadnego dup ale dupa dupa wpisujecie? jest już jakaś dupa? nie ma hmm. a Fuse? też nie ma jest taka głupia minka gitara a gitarze coś będzie jest odcinek gitarowy jest start y, gitary. aha bo ostatki jest napisane w gitarze widzicie y, tak może jakieś tagi wydać do tego. Zobaczę jeszcze. Są strony, jest co to, to jest kontakt, o mnie, o podcaście, to muszę odmienić na menu, menu, menu, tak. Kontakt to jest jak się skontaktować, to jest o mnie, to jest kim ja jestem mniej więcej, może by to edytował później. I jest o podcaście też, to, to jest ten podcast. A cholera, cholera, cholera, cholera. Yy. Jest kolega, zostanie na escape no i pewnie zaraz będzie chciał zadzwonić. Pewnie, no, i jakby coby bym się musiał rozłączyć właśnie. Fami, powiedzieć mu, żeby za chwilę zadzwonił, no i ten. Dobrze, jest coś taka ramka jak inne podcasty, jest bez odbioru, completely unprofessional, to nie jest osobno completely unprofessional, tylko jest completely unprofessional, jest kontestacja, są dwie kontestacje, nie wiem czemu, jest podcast indywidualny, jest podcast bez nazwy, jest zbieg okoliczności. Może dojdzie podcastofon i może dojdzie lubicast, Jest też archiwum. Archiwum z czerwca, lipca i sierpnia. Sierpnia, sierpienia, Boże, święty. Jest też RSS i tam są trzy odcinki, trzy ostatnie odcinki z RSS-u. Ale tu głównie chodzi o to, że możecie sobie kliknąć w kanał RSS. Jeśli będzie odcinek live, to będzie tutaj się pojawiła taka ramka yy, też. Zamiast, znaczy przedszukaj, będzie live i będzie czatuj, będzie link do czatu i będzie słuchaj, bo live to będzie teraz w radyju, jeśli nie ma winampa, no to masz wała trochę, kolega dzwoni właśnie, jeśli nie masz winampa, to masz wała, to lepsza, ale będę niecny i udam, że mnie nie ma, udam, że mnie nie ma, że poszedłem robić śniadanie, o i to będzie najlepsze. Więc tutaj do mnie kolega dzwoni, a ja będę sobie gadał z wami. Yy, no, tak, <laughs> ale go zbywam mnie yy, Dobrze, no i tak jest, jeśli będzie live to będzie, jeśli będzie tak, czatuj i to was przyniesie do czata. Czat jest naprawdę taki sweet-assie, żebym powiedziała, takie milki są idiotyczne, ale to was na live poinstruuję o tym. Nie wiem czy live się będzie dało nagrywać, więc zapytam jeszcze dzisiaj Matiko. Zobaczymy, czy nam się uda. Jak się nam uda, to będzie dobrze, jeśli nie, to nie. Yy, jeszcze będzie można było... Hmm, co tam jeszcze będzie? Będzie... Hmm, będzie... Nie, będzie tam... Yy, czatuj i będzie słuchaj, no i tam ci przyciągnie plik do Winamp'a e mały. Nie wiem, to nawet jednego megabajta nie ma. No i będzie sobie słuchał w radiu Winamp'owym mnie, bo to będzie radio właściwie. I myślę, że fajnie dzisiaj było i ogłaszam live. Ogłaszam live, co się następuje, dzisiaj 21.30, będzie live. Jeszcze was z tym czatem poinserwuję, nie wiem kto będzie, ale live będzie na pewno. I to jest właściwie tyle, a teraz zapraszam was do na wikipedyjnym szlaku. No. Cholera jasna, nie będzie tego idiotycznego wstępu, który zawsze masz. Że za to będę, będzie coś co wam teraz powiem do cholery. Gadałem sobie przez, ile ten podkład ma, minut 5 albo 4 jakoś tak, dobra, no około 5 minut sobie gadałem cały czas, no i jeszcze później sobie miałem już wrzucać Marsza falne, patrzę. cholera, nic się nie nagrało, okazało się, że tylko play sobie nacisnąłem, do cholery jasnej, więc nie będzie idiotycznego przystępu, a, yy, pod, a na Wikipedia nie tako zakończy ten idiotyczny podcast, niestety. Yy, dzisiaj będzie o biały, biały kale, biały kale, nie białym kale, bo jeśli podcast by powstał w 99 roku, to bym mógł powiedzieć, że w białym kale, bo teraz jest biały kale. Jest taka wieś w Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Pakosław. Gmina Pakosław, jest jak to brzmi. Jest Czesław, a tu jest gmina Pakosław. Pakosław. Herb gminy. Położenie gminy w, na mapie powiatu. Dobra, nie wiem. Jest w Pakosławie. Co yy, soldarstwa, coś tam, coś tam, coś tam. Tak. No i biały, mieszkańcom Białego Kału nie podobało Białego Kału, jeszcze wtedy się nie podobało, że są w, biały kale, w Białym Kale No i stali się Biało Kale... Biało... Biało, biało kal, Nie, kiedyś byli Białymi Kal... Kalaninami, teraz są Biały Kalaninami, albo Biało Kalaninami, no bo, ja, ja mieszkam w Siemianowicach, no to jestem bia... Nie, jestem Siemianowiczaninem. Yy, no. A mieszkanie z Białego Kału jest Biały, biały Kalaninem. O. No i tylko bym chciał Wam powiedzieć, tylko tyle, że o Białym Kale, że coś takiego jest. Yy, no i taki, no. Wszędzie jest jakieś główno. Polska ma akurat Kału Biały, na dodatek. Yy, no tak. No i co tam jest, teraz chcę wam powiedzieć, że się zdenerwowałem i, i ten i, i na wikipetynnym szlaku zakończę w ogóle odcinek dzisiaj Więc jeszcze miałem wam coś powiedzieć, jedną wam miałem powiedzieć Jakie podcasty będę robił w roku szkolnym, normalnym roku, czy znaczy w tym 10, bo są wakacje jest 10 miesięcy, nie wiem jak to nazywacie Ja to nazywam rok szkolny, pochodzę do szkoły, no i dla mnie to jest rok szkolny, nie wiem jak dla ciebie, słuchaczu no, to tak będzie podcast o głupotach, o dupie marynie, normalny, taki główny mój podcast. I to będzie podcast bardzo fajny, może chyba, chyba będzie lepszy od tego na pewno, będzie bardziej profesjonalny, bo to jest mój taki poligon doświadczalny, że tak remułem, głupio. Yy, będzie jeszcze jeden podcast, podcast, o którym wcześniej mówiłem, będzie to podcast o gitarach. To dwutygodniowy podcast, w którym będę dawał, hmm, powiedzmy, może będą rady dla początkujących w ogóle, yy, różne takie, ja nie gram długo, bo gram tylko rok, ale trochę się znałam, trochę nauczyciel mi mój opowiadał no i myślę, że mógłbym coś takiego powiedzieć, bo moja wiedza jest większa niż powiedzmy takiego zwykłego y, faceta, który gra sobie rok no o gitarach oczywiście, bo grać to może nie zapierdzałam takiego ale solówkę jakoś tam łatwo zagram, nie? i tam właśnie o tym będę opowiadał, czemu co dwa tygodnie będzie? sobie to nawet przemyślałem, że jak to będzie. Dokładnie będę wiedział mniej więcej. Yy, więc tak, yy, to będzie. Hmm. Yy, to będzie zrobione za wam powiem jak.. Yy. To dwa tygodnie to będzie, że bo jeśli będę chciał wam przetestować do podcastu jakąś gitarę, to ja muszę do Katowic pojechać, bo w mianowicie, nie mamy sklepu żadnego muzycznego. No i że, no, ja mogę nie znaleźć czasu w jednym tygodniu, a no dobra, teraz na dwa tygodnie mogę sobie jeden dzień poświęcić na podróż do Katowic. No i dlatego, Dobra, wiecie już mniej więcej co będzie, możecie powiedzieć czy wam się podobał, czy wam się ten miesiąc cały podobał, czy wam się odcinek podobał, też możecie powiedzieć w komentarzu, możecie, yy, ten, możecie do mnie zadzwonić i mi powiedzieć osobiście, ale raczej w komentarzu, możecie kogoś tu sprowadzić i oczywiście możecie też, i oczywiście możecie też, co możecie jeszcze, możecie też do mnie... Czy dzisiaj przyjść na live o 21.30. Zapraszam Was serdecznie. Mówił Krzyszman, a to a z ucskowanu mówię, nie bijcie mnie. Bo wiem, że to jest odcinek idiotyczny, że podcast jest idiotyczny, ale cóż na to poradzę. Nie bić mnie, proszę tylko. No. Dzień dobry, podcast głupi przynoszę, tylko nie bić mnie, proszę. O tak, zatrzymuje i cześć. A na koniec powiem dupa.